Pracy oraz poprawy zakładowych planów emerytalnych. Lufthansa odpowiada, że propozycje są na stole, ale związkowcy unikają rozmów. Na koniec suwałki i wyjątkowy bieg. Panowie ścigali się z jajem na łóżeczkach, panie w butach na co najmniej 8-cm obcasach. W biegu, w szpilkach i z jajem najwyższe obcasy miał jednak mężczyzna. Pierwszy raz biegnę, mam włożone i chyba drugi czy trzeci raz, chyba 17 ponad centymetrów. Nogi trochę bolą, ale liczy się, fajna zabawa.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 Mamy wiosnę, a wraz z nią rozpoczyna się intensywny okres prac polowych, w którym kluczową rolę odgrywają zmienne warunki pogodowe. Moim gościem jest Joanna Chudzik, ekspertka ubezpieczeń upraw z firmy ubezpieczeniowej Warta. Panie Joanno, za nami trudna zima. Co to oznacza dla rolników? Wielu rolników już widzi pierwsze straty. Długie mrozy, śnieg mocno osłabiły rośliny. Wiosną uprawy będą bardziej podatne na wahania temperatur. To jest dobry moment, by pomyśleć o ochronie. W wywarcie można dopasować zakres ubezpieczenia do każdej uprawy. Musimy też pamiętać o 14-dniowej karencji przy przymrozkach czy gradzie. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Warto też omówić z agentem dodatkowe ryzyka, takie jak na przykład zastoiska wodne. Dobrze dobrana polisa naprawdę robi różnicę. Audio audioprezentacja materiał promocyjny przygotowany w celu popularyzacji wiedzy o ubezpieczeniach i działalności Zakładu Ubezpieczeń zawiera informacje aktualne na dzień publikacji Reklama Autopromocja Tylko szczerze w tym programie najważniejsi są Państwo czyli nasi słuchacze to na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy czasem pytamy lekko i z humorem czasem całkiem na poważnie Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Jedynka, to jest radio. Autopromocja. A tymczasem na zegarach prawie 8 minut po godzinie 5. Na Agrofakty zaprasza sponsor. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Bożej Prośniewski, dzień dobry, a dzisiejsze Agrofakty zaczynamy od sytuacji na rynku nawozów i apelu do rządu o interwencję. Wskutek konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym blokady ciśniny Ormus, ceny nawozów wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent. Problemem jest też ograniczona ich dostępność. Stąd też nie dziwi, że rolnicy oczekują pilnych działań. A co na to resort rolnictwa? O tym m.in. już teraz opowie Krzysztof Koczyński. Sytuacja na rynku nawozów azotowych, jak tłumaczą rolnicy, jest bardzo poważna. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska mówi, że od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie nie tylko wzrosły ceny nawozów, ale także coraz trudniej o ich dostępność. Z jednej strony obserwujemy znaczący wzrost cen w przypadku mocznika sięgający nawet 50%. Co istotne wpływa to na koszty produkcji rolnej. Z drugiej strony problemem staje się także ograniczona dostępność nawozów. O ile wcześniej zawarte kontrakty są realizowane, o tyle nowe zamówienia przez pewien czas w ogóle nie były przyjmowane przez zakłady azotowe, co dodatkowo pogłębiło niepewność na rynku. Monika Przeworska dodała, że mierzymy się także z dysproporcjami regionalnymi. Sytuacja różni się w zależności od województw, co utrudnia planowanie i podejmowanie decyzji przez producentów rolnych. To szczególnie niepokojące, ponieważ nawozy azotowe odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Są jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, które bezpośrednio wpływają na wielkość i jakość zbiorów. W tej chwili rynek charakteryzuje się dużą niepewnością i zmiennością, co wymaga bardzo uważnego monitorowania sytuacji oraz działań stabilizujących, które pozwolą zapewnić rolnikom przewidywalność i bezpieczeństwo produkcji. Producenci rolni apelują do ministra rolnictwa o konkretne działania, w tym większe dopłaty do nawozów. Minister Stefan Krajewski powiedział, że resort pracuje nad ograniczeniem wzrostu cen. Nawozy, które właśnie przez cieślinę Ormus mają przepłynąć, nawozy, które dzisiaj powstają w oparciu o duże wyższe ceny paliw, gazu, więc to wszystko jest przedmiotem prac w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawimy projekt rozwiązań, który oczywiście musi znaleźć poparcie i finansowanie najpierw w rezerwie budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jeśli tych pieniędzy będzie mało to oczywiście w budżecie Polski. Według Banku Światowego w marcu indeks cen nawozów wzrósł o 26% z powodu napięć geopolitycznych i gorszego dostępu do gazu ziemnego. Tu warto dodać, że oprócz nawozów rolnicy mierzą się także z innymi problemami. Producenci rolni liczą na wzrost dopłat m.in. do zboża, paliwa rolniczego czy materiału siewnego. Polski sektor mleczarski umacnia swoją pozycję jako jeden z filarów krajowego eksportu żywności. Bardzo dobrą kondycję branży potwierdzają dane za 2025. Wartość eksportu produktów mlecznych z Polski osiągnęła w tym czasie 16 miliardów 700 milionów złotych, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku. Zaś nadwyżka w zasadzie handlu zagranicznego ukształtowała się na poziomie 8,5 miliarda. Za wzrostem eksportu stoi przede wszystkim silny popyt ze strony krajów Unii Europejskiej. Coraz większe znaczenie mają też rynki pozaeuropejskie. Obecnie polskie produkty mleczne trafiają do 63 państw na świecie. A teraz w Agrofaktach zaglądamy jeszcze na rynki hurtowe, aby przyjrzeć się temu, jak kształtują się obecnie ceny warzyw. Dobrą informacją jest to, że krajowe warzywa zaczynają przejmować rynek, co szczególnie widać na przykładzie ogórków szklarniowych. Jeszcze niedawno kosztowały one 13 zł za kilogram. Obecnie jest to 6-7 zł. Stabilne natomiast pozostają ceny podstawowych nowalijek, takich jak rzodkiewka, szczypiorek czy botwina. Największe emocje generują jednak produkty, które dopiero pojawiają się na rynku. Szparagi szklarniowe zadebitowały zadebi zadebi zadebi zadebi zadebi zadebi zadebi właśnie w cenie 30-40 zł. Złotych za kilogram. Na starcie sezonu nie jest to zaskoczeniem, choć pewnie dla wielu odbiorców jest to jeszcze poziom zaporowy. I na tym kończymy dzisiejsze Agrofakty. Kolejne jutro tradycyjnie kilka minut po godzinie 5. Jedynka. Polskie Radio. Na Agrofakty zaprosił sponsor Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych.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 But I'm stepping on broken glass And I know this is my final choice All I'm trying to do is find my path to you radio program pierwszy jest 16 minut po godzinie 5 Faktycznie o tej porze jest jeszcze dosyć spokojnie na dworcu, aczkolwiek jak się już przeszłam korytarzami czy holami, to naprawdę jest już bardzo dużo pasażerów. Szanowni Państwo, wśród tych pasażerów będą nasi słuchacze, słuchacze radiowej jedynki. To miejsce jest nieprzypadkowe, z którego dziś nadajemy. To hala główna dworca centralnego w Warszawie. Miejsce, które zostało oddane do użytku ponad pół wieku temu. Zadanie 1100 dni dobiega końca. Dworzec o powierzchni 5 hektarów z pełną klimatyzacją obsługiwać będzie 136 pociągów dalekobieżnych na dobę. W ciągu roku z usług centralnego skorzysta 40 milionów Na początek mam dla Państwa zagadkę. Taki to będzie przedporanny trening szarych komórek. Trzeba będzie chwilę pogłówkować, ale proszę mi wierzyć, ta zagadka ma sens, chociaż na początku Państwo się uśmiechną. Pytanie brzmi, co dworzec centralny w Warszawie ma wspólnego z damską bielizną? Co dworzec centralny ma wspólnego z damską bielizną? 22 139 22 02. Daniel Wydrych, zapraszam. Tak prosto w twarz Kiedy Cię widzę to się wstydzę Że ciągle nosi Ciebie świat I wieczę, że teraz znam Znam każdą odpowiedź No powiedz coś Na wszystko, na wszystko Mam odpowiedź ostrą I nie uciekniesz teraz mi Zakrywasz twarz przed ciosem. I Robisz milion głupich min Poczekaj Poczekaj no Już ja cię urządzę Powtarzasz to bo wszystko co robię Już mam cię dość Tych oczu pustych Poczekaj zaraz biję lustro Tak, tak Tak, tak Tam w lustrze to niestety ja Tak, tak za Że to niestety ja tak, tak, ten sam. dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt. Bądź spokojny w domu, jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrzem spędziłeś dni tak, tak. W lustrze to niestety ja, tak, tak, ten ha Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten zaham. Uspokój się, schowaj ten język, no dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety, ja tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety. I wyjątkowej. Dworzec centralny, szanowni państwo, zawsze robił wrażenie. Do jego budowy zużyto 12,5 tysiąca ton stali, 100 tysięcy metrów sześciennych betonu, 80 tysięcy metrów kwadratowych szkła. Przypomnijmy sobie początki tego niezwykłego gmachu. Już w 46 roku ogłoszono konkurs na projekt dworca centralnego. Pierwsze elektryczne linie, pierwsze pociągi, pierwsze dworce. Budowlanie otrzymują zadanie 1100 dni. Uprzednio naukowcy, posługując się francuską metodą tzw. ścieżki krytycznej PERT, obliczyli czas budowy dworca. Wynik 10 lat. Zadanie 1100 dni, ponad trzykrotne przyspieszenie. Cała Polska, śle, aluminium i marmury, stal i szkło, laminaty i telewizyjne monitory. Zadanie 1100 dni dobiega końca. 5 grudnia 1975 roku Edward Gierek tak ocenił wysiłek budowniczych. A więc nowoczesność projektu, wysokie tempo i dobra organizacja robót. Budowa prowadzona była w centrum miasta na niewielkim terenie przy zachowaniu ruchu pociągów i ruchu komunikacji miejskiej. Dworzec o powierzchni 5 hektarów z pełną klimatyzacją obsługiwać będzie 136 pociągów dalekobieżnych na dobę.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 Szanowni Państwo, będziemy mówić, a ja tymczasem przypominam to pytanie, które już padło dziś na antenie prosto tutaj z dworca centralnego z hali głównej. Co dworzec centralny w Warszawie ma wspólnego z damską bielizną? 22 139 2202. Daniel Wydrych, zapraszam. Just a game that come and play Piątego roku, tego dnia właśnie tutaj, w samym sercu Warszawy, odbywa się uroczyste otwarcie dworca centralnego. No, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, nikt nie miał pojęcia, że ponad pół wieku później, 51 lat później, 13 kwietnia 2026 roku, ten sam dworzec stanie się miejscem operacji o kryptonimie Pociąg do Jedynki, okazją stulecie najstarszej polskiej rozgłośni. No to przypomnijmy sobie, jak się to wszystko zaczęło. 18 kwietnia 1926 roku w Warszawie oddano do użytku rozgłośnie Polskiego Radia. O godzinie 17.00 spikerka Janina Sztąpkówna wypowiedziała słowa. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480 metrów. 11 listopada 1926 roku w dniu Święta Narodowego z belwederu przeprowadzono pierwszą transmisję radiową w Polsce. W sensie technicznym i programowym była to operacja bardzo trudna. Mówi profesor Maciej Józef Kwiatkowski. Do belwederu sprzęt potrzebny do transmisji ekipa techniczna przewiozła dorożkami, w tym ważący około 50 kg okrętowy akumulator. Mikrofon zainstalowano w parterowej sali konferencyjnej, Na krótko przed godziną 17:00 do sali wszedł w towarzystwie swych małych córeczek Wandy i Jagódki marszałek Józef Piłsudski. Zebranych powitał lekkim skinieniem głowy i wskazując na córki oświadczył, że ponieważ nie umie i nie lubi przemawiać do maszyn, mówić będzie do swoich córek. Punktualnie o godzinie 17:00 Tadeusz Boheński zapowiedział do mikrofonu. Halo? Tu Polskie Radio Warszawa, Belweder. Nadajemy przemówienie pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Szanowne panie i szanowni panowie, Polk Jakobu Ujaźnia Siedząc między córkami, marszałek wygłosił do mikrofonu stojącego na stole 15-minutową, alegoryczną bajeczkę o zaczarowanej zielonej żabce. Która zmieniła się w cud piękności królewnej. Podobnym cudem było odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Tadeusz Bochański dał zapowiedź końcową. Panie Waldemarze, to nie ten trop. To nie ten trop, absolutnie nie. I nie chodzi o te dolne rejony dworca centralnego, a raczej to, co widać tutaj, szanowni państwo, w hali głównej, ale na piętrze. Nawiązuje do pewnego patrona. I to powinno państwa naprowadzić na poprawną odpowiedź. Co dworzec główny ma wspólnego z damską bielizną? Do, Odbywają się u nas zawody straszackie gminne, wiele, no i przez lata były dyskoteki, które prowadziłem. Pan prowadził, tak, czy pan tak, tak. DJ, DJ? Mario, w takim razie gościli dziś. Góra. Niech będzie no. w radiowej jedynce dziś, szanowni państwo, to niekoniecznie debiut, bo pan już bywał na naszej antenie. Wierny słuchacz, pan Mariusz, miejscowość Stawiany, a my stawiamy na radiową jedynkę. Urodziny jedynki. W tunecie Polskiego Radia. Wystrzeliłem to, bo To, Padło pytanie na samym początku, co tenże dworzec ma wspólnego z damską bielizną? Chodzi tutaj o kształt dachu dworca, który przypomina justonosz dam. I inaczej, stanikiem. I ze względu na ten Dzięki kształt biuro, na potoczny zwany jest dworzec stanikiem. Nie, to jest kolejne pudło, szanowni państwo, absolutnie nie. No to w takim razie te poprawne odpowiedzi już teraz. Dworzec centralny w Warszawie ma tyle wspólnego z bielizną tamską, że nosi imię Stanisława Moniuszki, autora Halki. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem chodzi o Halkę. A teraz trening szarych komórek. Dlaczego? Ponieważ dworzec centralny jest imienia Stanisława Moniuszki. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego. Aleksandra. Jeśli chodzi o temat dnia, no to patronem dworca był Stanisław Moniuszko. A jeśli Stanisław Moniuszko, to i Halka, Czyli dawska pilizna. Pozdrawiam, Ziomarskielc. I teraz wszystko jasne, teraz wszystko gra, bo dworzec centralny ma patrona. Stanisława Moniuszkę. oto fragment. No jakże żeby teraz Jątek nie mógł zabrzmieć? Jątku! Szanowni Państwo, już za chwilę, już po godzinie szóstej odjedzie pociąg do jedynki. Będą goście, będą niespodzianki, będą uwaga, uwaga, uwaga. Gadżety z nowymi grafikami Andrzej Rysuj. Jeśli jesteście przejazdem i stoicie właśnie tutaj na centralnym, to proszę, wsiądźcie do naszego pokoju, zajrzyjcie za kulisy, a przy odrobinie chęci i szczęścia ktoś z Was złapie za mikrofon na minutę. Do usłyszenia po szóstej. Urodziny jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Będziesz obok, bo jak inaczej może być I wtedy powiesz słowo mi, którego tata mija dziś A teraz nie, zadzwonisz, wiesz nie, zadzwonię też już nie Będziemy oglądać The Walking Dead i Valcie Śpiewaj sam, Alabama Shakes Ja wiem, że kiedyś i tak będziesz szukał mnie Nie. Mam na ciebie list i muszę się oduczyć twoim Coraz szybciej iść Stajesz się historią Jak w pamiętniku Stary wpis A teraz nie Zadzwonisz, wiesz, nie Zadzwonię, też już nie Będziemy oglądać do Walking Dead i Ci śpiewaj Sam, Alabama Wszechś, ja wiem Że kiedyś i tak Będziesz szukał mnie Nie mam dla ciebie muszę się oduczyć twoich objęć nie szuka cię tu nikt rozdzęby cię porwała nie złoże ich ciała już tak nie umiem nie szukam ciebie w dumie kiedyś zrozumiesz ja dobrze wiem, że już nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć muszę się oduczyć cię. muszę się muszę się oduczyć Muszę się doczyć, muszę się doczyć, muszę się doczyć, Nie mam dla ciebie nic i muszę się doczyć Twoich. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz. Paktofonika i Krzysztof Cugowski. Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Babel Ensemble. A wszystko to pod kierownictwem artystycznym Łukasza Luka Rostkowskiego. No przed nami jest wielki koncert, epicka przygoda, a mamy nadzieję, że sprostamy temu ogromnemu wyzwaniu, jakim jest stulecie radia.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 Lotto poproszę. No, to szczęśliwe liczby. 30 lat uczyłam w szkole baletowej. Mam trójkę wspaniałych wnuków. 22 lata miałam w pierwszej studenckiej pracy. 29 listów miłosnych i 43 lata razem. 38 to niezmiennie mój rozmiar od wielu lat. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale wygrana czeka. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto Yo Yosera, we care, you grow.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 Radio Kierowców Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport w Jedynce. Mimo wczesnej pory już mamy spory ruch na autostradzie A4 w okolicach Krakowa. Tłoczna od zjazdu na Łagiewniki aż za zjazd łączący z Zakopianką, czyli za węzeł Kraków-Południe. Korkuje się w kierunku Katowic. Problemy także między Sulejowym a Żarnowem na odcinku krajowej 74. W Jaksonku miało miejsce zderzenie nauta osobowego z ciężarówką, w wyniku czego poszkodowana jest jedna osoba. Można ominąć utrudnienia Patrząc od Sulejowa na Krajową Dwunastkę, czyli drogę do Opoczna. Kierujemy się właśnie na tę drogę od strony Sulejowa, a potem na trasę 726. Od Żarnowa odwrotnie, czyli najpierw trasa wojewódzka 726, a następnie Krajowa Dwunastka. Nocą doszło do poważnego wypadku na trasie numer 7 między Warszawą a Czosnowem w pobliżu Łomianek. Zderzyło się pięć samochodów osobowych. Dwie osoby niestety straciły życie w tym zdarzeniu, a jedna ma obrażenia droga była zablokowana, ale na szczęście już udało się uprzątnąć wszelkie utrudnienia. S3 tutaj z kolei problemy były między węzłem Legnica Zachód, a węzłem Legnica Południe po awarii busa. Mieliśmy nocą zamknięty prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Teraz na szczęście już poruszamy się wszystkimi pasami tej ekspresowej trasy. W Kielcach tymczasem ruszają przygotowania do budowy miejskiego odcinka trasy S74. W najbliższym tygodniu wykonawca ma przejąć plac budowy. Na pierwsze prace ruszą podkolwiek Koniec tego miesiąca. Zasadnicze roboty rozpoczną się w czerwcu. Inwestycja powinna zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku. Dzięki temu skróci się czas przejazdu. A my czekamy też na wieści od Państwa. Numer telefonu Radia Kierowców to 22 513 11 11.